Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy, co nam obca moc wydarła, szablą odbierzemy. Te słowa naszego obecnego hymnu Mazurka Dąbrowskiego napisane przez Józefa Wybickiego w północnych Włoszech zostały odśpiewane pierwszy raz w lipcu 1797 roku. Część historyków uważa, że melodię ówczesnej pieśni patriotycznej skomponował sam książę Michał Kleofasogiński, który dowodził swoim 500-osobowym oddziałem w Powstaniu Kościuszkowskim na Litwie. Po klęsce zrywu został emigrantem. Przez szeregi insurekcji przewinęło się blisko 150 tysięcy ludzi. Kim byli ci, którzy mimo jej klęski i utraconej Rzeczpospolitej chcieli nadal bić się o Polskę, aby ją odzyskać? Jak liczna to była grupa? Pierwsze organizacje konspiracyjne zawiązały się już w styczniu 1796 roku. Gdzie w Podzielonym Królestwie miały przygotować walkę? Jakie miały szanse na działanie? Jednocześnie rewolucyjna Francja, która wcześniej nie udzieliła pomocy powstańcom kościuszkowskim, wyraziła zgodę na powstanie polskiego wojska, które miało walczyć u boku młodego generała Napoleona Bonaparte w północnych Włoszech. Ta formacja Legiony Polskie odegrała znaczącą rolę w historii i legendzie polskiej walki o niepodległość w następnych 120 latach. Była pierwszą masową organizacją zbrojną u boku innego mocarstwa, powołaną w tym celu. Ale dlaczego tłumiła powstanie niewolników na Haiti i nie spełniła marzenia jej twórców, w tym generała Jana Henryka Dąbrowskiego, by z ziemi włoskiej do polskiej w sojuszu z Francją odzyskać Rzeczpospolitą. Czy to marzenie mogło się spełnić, gdyby i Tadeusz Kościuszko, nazywany księciem chłopów, stanął u boku Bonapartego, tak jak Dąbrowski? Inną drogę walki o Polskę wybrał książę Adam Czartoryski, posiadacz orderu Virtuti Militari, za udział w wojnie przeciwko Rosji w obronie Konstytucji 3 maja. Autor memoriału z 1803 roku o systemie politycznym, który winna stosować Rosja. Dlaczego postawił na nowego cara Aleksandra I, wnuka carycy Katarzyny II i wspierał jego plany zmiany systemu politycznego? aż całej Europy. Dziś o pierwszych konspiratorach, legionistach i w ogóle pomysłach na utrzymanie polskości po trzecim rozbiorze Rzeczpospolitej. Historia Żywa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 Jak pan profesor zareaguje na takie moje słowa, że dziś będziemy mówić o tym, co Polacy lubią najbardziej, o konspiratorach, o konspiracji? Myślę, że to stereotyp, który nie zgadza się z rzeczywistością ani z tradycją naszej kultury. Przypominają mi się słowa Mikołaja Reja. Opiewał nie powstania, nie konspiracje, tylko rozkosze stołu, przy którym spotyka się z najlepszym przyjacielem, czyli z żoną, i zajada się przysmakami, jakie we własnym gospodarstwie można znaleźć. Myślę, że to jest bliższe ulubionym zajęciom Polaków, dzisiaj powiedzielibyśmy grillowanie, ale to okoliczności, w których Rzeczpospolita się znalazła tragiczne okoliczności osaczenia przez trzech zaborczych sąsiadów. I likwidacja tego życia opisywanego przez Reja sprawiła, że chcąc odzyskać poczucie zadomowienia mieszkania u siebie, po swojemu, trzeba było walczyć. Pozostanie z założonymi rękami sprawiałoby, że ten wyrok wydany przez zaborców na rzecz pospolitą na życie Polaków po swojemu, zostałby po prostu uwieczniony. A tak się nie stało, bo znalazło się dość Polaków, to była mniejszość, kilkuprocentowa zaledwie mniejszość, dość Polaków, którzy mówili nie temu zniewoleniu, którzy gotowi byli przeciwstawić się tej beznadziei, pogodzeniu z rzeczywistością, w której Polski nie ma i nie będzie. Ale to właśnie owa mniejszość zmieniła historię i Polski, przywróciła ją na mapy i Europy, bo przecież nie o Polskę tylko chodziło, ale o prawo narodów do wolnego istnienia, niezależnie od decyzji imperiów. Takie znaczenie miały polskie ruchy konspiracyjne, niepodległościowe przez cały wiek XIX, a legiony, Legiony Jana Henryka Dąbrowskiego w pewnym sensie zapoczątkowują w bardzo piękny sposób to uniwersalne znaczenie polskiej walki o niepodległość. Wielu powstańców kościuszkowskich wyemigrowało, ale powiedziałam, że już w styczniu 1796 roku zawiązały się pierwsze organizacje konspiracyjne. Właściwie gdzie w tym podzielonym królestwie miały przygotować walkę, panie profesorze? No właściwie można powiedzieć, że kiedy upadało powstanie Kościuszkowskie, to widmo klęski stawało się coraz bardziej realne. Jeszcze kiedy Kościuszko pozostawał u steru przed bitwą pod Maciejowicami, sam naczelnik przemyśliwał nad tym, jak kontynuować walkę, kiedy powstanie już upadnie. Sugerował stworzenie dywersyjnej zewnętrznej armijki, jak to określił, utworzonej z jeńców Polaków wziętych w austriackiej lub pruskiej armii do służby, a znajdujących się w niewoli francuskiej. Trwała wojna mocarstw środkowoeuropejskich, czyli Austrii Prus z Francją, a zatem ci poborowi z Polski, ci chłopi przymusowo wcielani w szeregi armii austriackiej czy pruskiej, jeżeli dostają się do niewoli we Francji, to tam właśnie można ich wykorzystać do ewentualnej nowej akcji niepodległościowej Polski, jeżeli ktoś się nimi zajmie, jeżeli ktoś ich tam zorganizuje. W tym sensie pomysł Kościuszki, który powierzył jednemu ze swoich współpracowników, generałowi Józefowi Wielchorskiemu, zapoczątkowuje tę ideę konspiracji trochę tak jak... W kampanii wrześniowej w 1939 roku, przecież 27 września, zaczyna się konspiracja, Służba Zwycięstwu Polski, późniejszy ZWZ, późniejsza Armia Krajowa. Zaczyna się niemal nieprzerwanie od kampanii wrześniowej. Również tak można nieprzerwanie śledzić tę tradycję i nawet instytucjonalną ciągłość inicjatyw niepodległościowych, konspiracyjno-militarnych od powstania Kościuszki. Ale tak jak pani redaktor powiedziała, w istocie zaczną się one materializować od roku 1796. Taka konspiracja powstaje najpierw w Krakowie i Lwowie. 6 stycznia inicjatywa konspiracyjna, która miała przygotować nowe powstanie, przechodzi do historii. Na emigracji we Francji, w Paryżu działały dwa ośrodki, które inspirowały również te działające tajnie pod zaborami pierwsze ośrodki konspiracji niepodległościowej. Te dwa centra emigracyjne to deputacja polska utworzona przez radykałów, m.in. Józef Sułkowski, późniejszy adiutant Napoleona Bonaparte jest postacią wybijającą się, a druga to agencja, która skupiała bardziej umiarkowanych przedstawicieli dawnej insurekcji kościuszkowskiej na czele z Franciszkiem Barsem i Józefem Wybickim, późniejszym autorem hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. Agencji chcieli przede wszystkim pozyskać zgodę władz francuskich, dyrektoriatu, który doszedł do tej władzy po obaleniu Jakobinów na tworzenie nowych oddziałów polskich u boku Francji. W tym sensie agencja będzie naturalnym ośrodkiem skupienia działań na rzecz Legionów. Również z agencji wyszły pierwsze inicjatywy powstańcze skierowane na Litwę. Generał Romuald Giedroyć, działający z ramienia agencji, pojawił się na Żmudzi, próbując tam wzniecić powstanie. W 1796 roku bez skutku musiał wracać do, do Francji. Spiski jednakże wybuchały wciąż nowe. Wybitny działacz konspiracyjny, Franciszek Gorzkowski zasłynął radykalną wersją agitacji niepodległościowej prowadzonej na terenie Podlasia. Wzywał chłopów do wsparcia idei niepodległości Polski, obiecując im za to wyzwolenie, uwłaszczenie i przekonując chłopów, że to oni właśnie stanowią rdzeń narodu i to oni powinni poprowadzić tę walkę do Zwycięstwa Nawet jeżeli będą musieli walczyć także przeciwko własnej szlachcie. Tylko razem, tylko w zgodzie, a powstańcom będzie wzorem. Wszak dyktator przy narodzie, cały naród z dyktatorem. Oto jest w wolności śpiew, śpiew, śpiew. My za nią przelejemy w Oto jest wolności, śpiew, śpiew, śpiew, my za nią Podobną deklarację złożył pułkownik Jachim Denisko, ale zasłynął chyba z bardziej oryginalnych działań, bo w Galicji, mając dwustu ludzi, Zaatakował Imperium Habsburskie, miał nadzieję, że wywoła konflikt Turcji z Austrią i dojdzie do wznowienia wojny Francji, która wrzała przecież w rewolucji przeciw Austrii. Fantazja Polaków była tutaj duża, panie profesorze. Tych ośrodków konspiracyjnych, które przygotowywały swoje podziemne struktury z myślą o przyszłym powstaniu, bliższym lub dalszym w czasie, było rzeczywiście wiele. Przypadek brygadiera Joachima Deniski jest szczególnie parwny, tak jak pani redaktor na to zwróciła uwagę. I w pewnym sensie on także stanowi bezpośrednią kontynuację powstania Kościuszkowskiego, bo i on otrzymał rozkaz od Kościuszki, żeby zorganizować partyzantkę na Wołyniu. To się po klęsce Maciejowickiej nie mogło już udać i dlatego wtedy Denisko ze swoim oddziałem przesunął się na nieodległy teren Imperium Osmańskiego w okolice Chocimia. Tam właśnie przeczekał kilkanaście miesięcy przygotowując się do wzniecenia powstania, wkroczenia zbrojnego na teren dawnej Rzeczpospolitej z nadzieją na to, że ruszą za nim tłumy, że także ogólnoeuropejska wojna będzie sprzyjała postawieniu sprawy niepodległości. No tyle tylko, że na tę wielką interwencję zachodniego mocarstwa rewolucyjnego, czyli Francji w Europie Środkowej przyjdzie jeszcze faktycznie zaczekać parę lat. Niemniej Denisko był niecierpliwy. Na progu lata 1797 roku wkroczył na pogranicze Bukowiny i Galicji. Tam stoczył nawet bitwę z oddziałami austriackimi, bitwę, która skończyła się przegraną, a jako jedna z pierwszych ofiar, być może pierwsza w ogóle, tej działalności niepodległościowej po likwidacji Rzeczpospolitej przechodzi do historii jeden z jego oficerów y, schwytany po tej bitwie i skazany na powieszenie. Egzekucja odbyła się wkrótce po przegranej bitwie pod dobronowcami na Bukowinie. A więc również w tym sensie 1797 rok, czyli rok, w którym przypomnijmy podpisana została ostateczna konwencja rozbiorowa w Petersburgu, jest rokiem, w którym już zaczyna się ta czynna walka i padają pierwsze jej ofiary. Nie ma żadnej przerwy między likwidacją Rzeczpospolitej a dążeniami niepodległościowymi prowadzonymi zbrojnie. Wspomniała pani redaktor Deniskę, ale przecież także konspiracja rozwinęła się na terenie Litwy, gdzie jej przywódcą był Faustyn Ciecierski, dominikanin. Ta organizacja próbowała ogarnąć swoją siatką dużą część Litwy. Została wykryta, a jej członkowie skazani na wyjątkowo brutalne kary wyrwania nozdrzy, napiętnowania i zesłania na teren Syberii Wschodniej. Ale była przecież także konspiracja w Krakowie prowadzona przez księgarza Maja. Była konspiracja w Gdańsku. Czasem się wydaje, niektórzy to podkreślają, że Gdańsk, taki obcy tradycjom Rzeczpospolitej, Gdańsk przeżywał niezwykle intensywną żałobą. Likwidację Rzeczpospolitej. Mieszczanie manifestacyjnie chodzili przez kilka miesięcy na czarno. Niezależnie od często manifestowanego wcześniej dystansu wobec polskości, ci mieszczanie, którzy na ogół przecież mówili w języku niemieckim, czuli się bardzo silnie związani tradycjami politycznymi z Rzeczpospolitą i kiedy została ona zlikwidowana, a Gdańsk wcielony do Prus, Gdańsk stał się także jednym z pierwszych centrów konspiracji niepodległościowej. Tam zorganizował ją Gottfried Bartoldi, Głównie młodzież skupiała się w tej organizacji konspiracyjnej powstałej w 1797 roku i przygotowywali się do zbrojnego wystąpienia przeciwko Prusom. W historii oporu Polaków tym kluczowym wątkiem, o czym pan już wspomniał, jest rewolucyjna Francja, to znaczy Francja, która wcześniej nie udzieliła pomocy powstańcom kościuszkowskim. Kilka lat później wyraziła zgoda na powstanie polskiego wojska, które miało walczyć u boku bardzo dobrze zapowiadającego się młodego generała Napoleona Bonaparte i to w północnych Włoszech. Co takiego się wydarzyło, że Francja uznała, że jednak Polacy się jej przydadzą? Odpowiedź na to pytanie zabrzmi bardzo brutalnie. Dlaczego generał Napoleon Bonaparte stał się tym pierwszym skutecznym patronem próśb składanych już wcześniej przez i deputacje, i agencje w Paryżu pod adresem władz francuskich. Odpowiedź potrzebne było generałowi Bonaparte mięso armatnie. On w takich kategoriach patrzył na, przynajmniej w tych pierwszych miesiącach, niewątpliwie tylko i wyłącznie w taki sposób, na zgłaszające się do niego inicjatywy Polaków, by z jeńców w obozach jenieckich, głównie na południu Francji i w północnych Włoszech, jeńców, którzy dostali się do niewoli francuskiej, pochodzili z armii austriackiej albo z armii pruskiej, częściej jednak z austriackiej. Tych jeńców, którzy byli polskimi chłopami czy rzemieślnikami, czy po prostu poborowymi z ziem rozebranej Rzeczpospolitej, żeby z nich rekrutować oddziały, które wesprą armię francuską w podbijaniu Włoch, w zwalczaniu armii austriackiej czy pruskiej w toczących się znów w 1796 7 -17 roku wojnach. I osiem tysięcy ludzi się pojawiło, panie profesorze. To było zaskoczenie? Potencjał, jaki stanowili właśnie owieńcy, zwrócił uwagę, jak już wspomniałem, Kościuszki jeszcze w czasie powstania przez niego prowadzonego, bo przecież już wcześniej prowadzili Austriacy i Armia Pruska, wojnę przeciwko Francji. Wiadomo było, że część tych żołnierzy w mundurach austriackich i pruskich to są ludzie o tożsamości etnicznej polskiej, nawet jeśli nie wszyscy mieli świadomość narodową polską. Niemniej centrum emigracji politycznej Polski we Francji dobijało się od już wielu miesięcy do władz francuskich z prośbą o umożliwienie organizowania takich sił zbrojnych. Ale to dopiero Bonaparte, który w wieku 27 lat zrobił oszałamiającą karierę jako dowódca wojsk Francji rewolucyjnej we Włoszech, gdzie bił w każdej bitwie niemal wojska austriackie, kiedy w bitwach pod Lodi i Arcole w 1796 roku dwóch błyskotliwych swoich zwycięstwach nad Austriakami zorientował się, że wziął do niewoli 20 tysięcy żołnierzy austriackich i że bardzo duża część tych żołnierzy mówi w jakimś dziwnym języku, który na pewno nie jest językiem niemieckim. Osobiście zrozumiał, że ten potencjał, o którym słyszał w Paryżu, potencjał tworzenia polskiej armii ochotniczej walczącej u boku jego armii we Włoszech jest całkiem realny, że warto to zrobić. I dlatego, kiedy spotkał go generał Jan Henryk Dąbrowski, przypomnijmy, ten oficer, który większość swojego wcześniejszego życia spędził w służbie saksońskiej, nie mogąc zrealizować swoich talentów, swojego powołania na wojskowego w Armii Rzeczpospolitej, bardzo wtedy zredukowanej w latach 70. i 80., XVIII wieku. Służył w Saksonii, w związku z tym znakomicie mówił po niemiecku, mówił rzecz jasna także po francusku. I w szeregach armii saskiej także nabierał doświadczenia wojskowego w wojnach toczonych na terenie Rzeszy niemieckiej. No ale kiedy Polska zaczęła walczyć o niepodległość w 1992 roku i później w insurekcji kościuszkowskiej, Dąbrowski służy już wyłącznie Polsce. I to służy niezwykle błyskotliwie, zwłaszcza jako dowódca tej wyprawy wspierającej powstanie wielkopolskie w 1794 roku. Zdobywca Gniezna i Bydgoszcz między innymi. Po klęsce insurekcji kościuszkowskiej, Dąbrowski, jak wszyscy ci, którzy nie chcieli złożyć broni, Szuka okazji do kontynuowania walki. Przez chwilę nawet myślał, że może Prusy, król Fryderyk Wilhelm, Prusy, które mogą czuć się zagrożone no, tą narastającą dominacją Rosji w Europie Środkowej, mogą być zainteresowane utworzeniem takiej armijki jakiejś z Polaków, i prowadził rozmowy na ten temat z królem Fryderykiem Wilhelmem II. Szybko zorientował się, że Prusy żadnemu tego rodzaju przedsięwzięciu nie zechcą patronować. I wtedy generał Dąbrowski pojawił się w Paryżu. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Generał Jan Henryk Dąbrowski pojawił się w Paryżu w końcu września 1796 roku. Spotkał się tam z Józefem Wybickim, który pertraktował z dyrektoriatem na temat Legionów. Jak został przyjęty generał Dąbrowski w Paryżu? Jego rzetelność honorowa, wojskowym honorem, uczciwość w postępowaniu, konkretność także w słowach i czynach sprawiła, że nie tylko zdobył zaufanie części przynajmniej emigracji w Paryżu, ale także kiedy został wysłany do generała Bonaparte, do Włoch, do armii francuskiej tam walczącej, szybko przekonał młodego korsykanina Bonapartego, by właśnie zaufać Dąbrowskiemu i powierzyć mu organizację formacji polskich, które przyjmą imię Legionów i od stycznia 1797 roku będą formowane na podstawie umowy zawartej z rządem tymczasowym Lombardii. Panie profesorze, i osiem tysięcy ludzi. Rzeczywiście szybko rosła ta armijka. Już w 1797 roku osiągnie poziom nawet do 10 tysięcy żołnierzy służących pod polskimi barwami narodowymi, pod tym pięknym hasłem: Ludzie wolni są braćmi. Swoiste sukcesy, może nieco dwuznaczne, bo atak na państwo papieskie niewątpliwie dla ludzi o katolickim nie tylko wyznaniu, ale światopoglądzie musiał być trudnym doświadczeniem, ale pod hasłami wyzwolenia spod władzy absolutnej, świeckiej władzy, papieży, ludności, Włoch Centralnych, ta akcja wykonana przez Legiony Dąbrowskiego doprowadzi Legion pod dowództwem generała Kniaziewicza do opanowania Kapitolu. No Wyobraźmy sobie taką sytuację. Każdy, kto był w Rzymie wie, że Kapitol to jedno z najpiękniejszych miejsc w Wiecznym Mieście i pewnie jedno z najpiękniejszych miejsc na całym świecie. I to właśnie było miejsce stacjonowania dowództwa Legionu Kniaziewicza przez półtora roku. Mogli się czuć Polacy, ci właśnie, którzy formowali swoje oddziały wtedy, ludźmi natchniętymi nową nadzieją z perspektywy Kapitolu. Potem poszła dalej ta akcja na południe, przeciwko armii neapolitańskiej, związanej oczywiście z Habsburgami, a więc także z Imperium Habsburskim. Tym, które zniewalało Polskę, tym łatwiej jakby prowadziło się te walki, łatwiej moralnie, formacjom legionowym w 1798 roku. Tam legioniści odegrali rzeczywiście dużą rolę w bitwach z armią neapolitańską, m.in. pod Civita Castellana czy pod Maliano czy później zdobywając twierdzę Gaetę, to były te sukcesy militarne, które także podnosiły ducha. Ale formacje oddalającej się coraz bardziej od Polski, a przecież miało być ziemi włoskiej do Polski. Rzeczywiście, jeśli spojrzymy na szlak bojowy Legionów, to zobaczymy, że z miejsca formowania w Lombardii ten szlak prowadzi stopniowo, można powiedzieć, dookoła całego buta włoskiego. Jak spojrzymy na mapę, aż po Reggio di Calabria, czyli tam, gdzie ów but kopie sycylijską piłkę, czy ten trójkąt sycylijski styka się z butem włoskim, tam dotarli legioniści. Ale chyba najważniejszym jednak miejscem pozostaje we Włoszech Północnych region. Emilia Romagna, bo to tam już w roku 1797 w regionie Emilia w lipcu rozbrzmiał po raz pierwszy ten tekst, o którym wspomniała pani redaktor na samym początku, napisany przez Józefa Wybickiego, tekst do muzyki mazurkowej. Tekst jeszcze Polska nie umarła, ten tekst, który wzrusza nas, przed którym stajemy na patrzność, który miał prowadzić tych ochotników polskiej niepodległości do Polski. Dlaczego nie prowadził prostą drogą, ale tak niezwykle okrężną dookoła całego włoskiego buta? Wynikało to z wielkiej polityki. W roku 1797 Francja rewolucyjna zawarła rozejm i pokój z Austrią. Trzeba było czekać na wznowienie tych działań wojennych, które postawią naprzeciw siebie Francję. I w związku z tym także sojusznicze z nią, czy podporządkowane jej państewka włoskie i ulokowane przy nich formacje legionowe z jednej strony, a po drugiej stronie, którejś z mocarz zaborczych, Prusy albo Austrię. I na to doczekała się formacja legionowa, cierpliwie na to czekając, w roku 1799 i 1800, kiedy taka wojna przeciwko Prusom i Austrii zostanie wznowiona, wojna, w której jeszcze w dodatku weźmie udział także Rosja przeciwko Francji. To właśnie w starciu z wojskami rosyjskimi, które dojdą aż do Włoch pod komendą tego samego, tak tragicznie zapisanego w naszej historii, feldmarszałka Suworowa, autora rzezi Pragi. Wojska rosyjskie będą zadawały najcięższe straty legionistom walczącym we Włoszech w 1799 roku. Za to legioniści, którzy skupią się w nowej formacji, tak zwanej Legii Naddunajskiej, utworzonej we wrześniu 1799 roku, odznaczą się w walce z armią pruską i również austriacką, zwłaszcza w bitwie pod Hohenlinden w grudniu 1800 roku, gdzie ta formacja pod dowództwem generała Karola Kniaziewicza rozbiła trzynastotysięczny korpus austriacki generała Jana Risza. I tu już było bliżej do Polski. Te nadzieje, że legiony walczą o Polskę, o jej niepodległość, były wtedy jeszcze silne, ale Bonaparte zawarł z Austrią pokój w 1801 roku. Tak, wielka polityka raz jeszcze stanęła na drodze. Tak już wydawało się niedalekiej na terenu nad Warte. Tak jak przecież mówią słowa Mazurka Wybickiego, Mazurka Dąbrowskiego. Ren przeszli, ale do Warty, ani tym bardziej do Wisły, nie doszli w 1800 roku, bo Bonaparte, już jako pierwszy konsul po zdobyciu władzy we Francji, wstrzymał wojnę z Austrią, także z Rosją. I w ten sposób powstało pytanie, co dalej z legionistami. Napoleon nie rozwiązał tej formacji. Chciał mieć w rezerwie tę grupę dobrego polskiego mięsa armatniego. Bardzo przepraszam za te określenia, ale wciąż uważam, że to było podstawowe kryterium oceny legionów przez Bonapartego. I rola, jaką Bonaparte legionom wyznaczył. Tak, a jednocześnie nie chciał mieć Bonaparte kłopotów z, z tymi legionistami, którzy przecież czuli się rozgoryczeni. Zostali odgrodzeni raz jeszcze od drogi do swojej ojczyzny. Penetrowały do legionów wpływy tych radykalnych w duchu tradycji rewolucyjnej Francji. Idei, które coraz wyraźniej przeciwstawiały się Napoleonowi Bonapartemu w samej Francji. Wiedział pierwszy konsul, że ma przeciwko sobie konspiratorów w samej Francji, którzy chcieliby go pozbawić władzy i powrócić, jak oni sami mówili, do ideałów rewolucji francuskiej. Tego rodzaju ferment wewnętrzny we Francji wśród legionistów sprawił, że Napoleon, choć utrzymał legionową formację, postanowił ją zreorganizować, w pewnym sensie zmniejszyć. Utworzono trzy półbrygady, jeden pułk jazdy tylko pozostawiono na gorącą prośbę entuzjasty polskiej kawalerii Joachima Mura późniejszego szwagra Napoleona Bonaparte, jednego z najbardziej błyskotliwych marszałków napoleońskiej Francji, ale dwie z tych pół brygad zostały ostatecznie kolejno wysłane jak najdalej od Europy, to znaczy do tłumienia powstania murzynów w kolonii francuskiej na Haiti, na San Domingo, jak to wtedy nazywano, a więc wiele miesięcy drogi morskiej od kontynentu europejskiego i 5,5 tysiąca z tej liczącej przeszło 10 tysięcy formacji legionowej odpłynęło w ten sposób do Ameryki Środkowej. Wróciło 330. To była czarna część historii, pięknej historii Legionów i ich walki za wolność naszą i waszą. No właśnie za jaką wolność walczyli w starciu z niewolnikami na Kubie czy Jamajce, panie profesorze, ale jest to szczególna formacja w historii, w dziejach Polski, bo przecież była pierwszą taką masową organizacją zbrojną, która powstała przy innym mocarstwie po to, aby walczyć o odzyskanie niepodległości Polski. I to chyba najważniejsze... Najważniejsze jest to, że Polacy potwierdzili, że chcą walczyć o swoją niepodległość. We Włoszech potwierdzili także, że to hasło ludzie wolni są braćmi traktują poważnie. To było niewątpliwe braterstwo broni z formacjami włoskimi, które owszem pod patronatem czasem trudnym czasem, krępującym czasem brutalnym patronatem Francji szły ze sztandarem zjednoczenia Włoch i wyzwolenia spod także obcych wpływów, zwłaszcza habsburskich. Przypomnijmy zresztą ten symboliczny moment. Dosłownie w tym samym dniu i o tej samej godzinie, gdzie po raz pierwszy zaśpiewany został w Reggio Emilia Mazurek Dąbrowskiego przez Legionistów, po raz pierwszy wciągnięta została na masz w tej samej miejscowości flaga włoska, taką jaką znamy obecnie, ta trójkolorowa flaga. W tym sensie nie można tylko ironicznie mówić o tej walce o wolność naszą i waszą, to hasło powstanie oczywiście później, dopiero w czasie powstania listopadowego, ale w istocie wyrażało także ideał legionowy. Ta walka rzeczywiście była prowadzona w każdym razie w braterstwie broni polsko-włoskim. Tragiczna historia tej interwencji na San Domingo niewątpliwie stanowi czarną kartę nie tyle legionów, bo one zostały tam po prostu zmuszone do służby obcym interesom, ale czarną kartę francuskiego kolonializmu, niezwykle brutalnego, przeciwko któremu w naturalny sposób wybuchło to powstanie czarnych niewolników. Ale pamiętajmy, że i tam Polacy, niektórzy przyłączali się do powstańców właśnie murzyńskich, sympatyzując z tymi uciśnionymi tam. Świadectwem tego są także mieszane związki, które były zawierane przez Polaków, którzy pozostali na Haiti. Bo zginęło około 4000 tysiące osób Głównie zmarło na febrę Część zginęła w walkach 1500 ocalało A 330 wróciło na kontynent europejski Blisko 1000 pozostało na Haiti Co do dzisiaj ma swój ślad na Haiti W postaci polskich nazwisk Noszonych z dumą przez czarnoskórych mieszkańców Tej tak tragicznie tyle razy doświadczanej wyspy Palsz Kościuszko Na nas z nieba jak w krwi wrogów Będziem brodzić Twego miecza Nam potrzeba, By ojczyznę Oswobodzić Napoleon Bonaparte Stał się legendą w historii Polski Za sprawą Legionów Ale tej legendy na pewno nie zbudował Tadeusz Kościuszko, który no, Był przewidywany na dowódcę Legionów Odmówił Po zwolnieniu z carskiego więzienia Wyjechał do Ameryki czy historia mogłaby się potoczyć inaczej? Ja wiem i ciągle to przypominam, że pan profesor nie lubi pytania, co by było, gdyby. Ale czy historia mogłaby się inaczej potoczyć, gdyby Kościuszko stał się dowódcą Legionów? Kościuszko nie miał pierwotnie negatywnego zdania o inicjatywie Legionowej. Przypomnijmy, że po zwolnieniu z więzienia w Rosji przez cara Pawła, Kościuszko rzeczywiście wyjechał przez Szwecję i Anglię do Stanów Zjednoczonych, ale w 1798 roku wrócił na kontynent europejski do Francji i stamtąd, to jest Francji, skierował list do legionistów wyrażający pełne uznanie i właściwie sympatię dla tej inicjatywy, popierający ten rodzaj walki do niepodległości u boku rewolucyjnej Francji. Sytuacja zmieniła się oczywiście, kiedy Napoleon Bonaparte stał się jedynowładcą we Francji. Kościuszko niespecjalnie lubił Bonapartego, a już zwłaszcza po doświadczeniu San Domingo, tym no, niewątpliwym wykorzystaniu polskich legionistów w złym celu przez Napoleona Bonaparte, Kościuszko swój stosunek do łączenia polskiej inicjatywy niepodległościowej z cesarzem Napoleonem zmieni na negatywny, na krytyczny. Właściwie w roku 1798, 9 1800 nie było kwestii konfliktu między Kościuszką a ideą niepodległościową reprezentowaną przez Legiony i Kościuszko w żaden sposób ani nie aspirował, ani też nie proponowano mu poważnie roli nowego, nazwijmy to tak terminologią z kolejnych Legionów, sto kilkanaście lat późniejszych, komendanta tych formacji. Gdyby Kościuszko stanął na czele Legionów, wielka polityka nie zmieniłaby się ani na Jotę. Napoleon nadal realizowałby politykę Francji zgodną z interesami Francji, tak jak on je widział, a nie z interesami Polski, czy interesami jakiegokolwiek innego narodu. I trudno nawet mieć przecież o to pretensje do cesarza Francuzów, bo taki tytuł przyjmie w roku 1804. To, że Legiony Wygrały coś dla Polski, jako owa karta w rękach Napoleona okaże się prawdą, kiedy spełnią się także słowa Mazurka Dąbrowskiego, kiedy generał Kniaziewicz, kiedy generał Dąbrowski będą mogli dojść przez Berlin do Poznania nad Warte, a potem stanąć nad Wisłą w Warszawie i tworzyć zalążek nadziei państwowych Polaków, Księstwo Warszawskie u boku Napoleona. Wtedy legiony znajdą swoją szczęśliwą pułę. Oczywiście historia nigdy się nie kończy, wiemy co było dalej. Księstwo Warszawskie upadnie 8 lat później. Dziś patrzymy na to z perspektywy roku 2021. Czy ta perspektywa pozwala nam powiedzieć, że walka o niepodległość nie miała sensu, że idea legionowa nic nie przyniosła? Nie sądzę, żebyśmy mieli prawo tak osądzać ten niezwykły rozdział w naszej historii. Tak, to był rozdział czasów konspiratorów i legionistów. A jak nazwać księcia Adama Czartoryskiego, posiadacza przecież orderu Virtuti Militari za udział w wojnie przeciwko Rosji w obronie konstytucji 3 maja? Książę napisał memoriał w 1803 roku o systemie politycznym, który winna stosować Rosja i postawił na nowego cara Aleksandra I, wnuka carycy Katarzyny II, po to, by wspierać jego Plany, by zmienić cały system polityczny Europy. Czy książę Adam Czartoryski miał rację, stając u boku Aleksandra I, a nie kierując się w stronę Napoleona? Tak, chyba kiedyś o tym mówiliśmy, omawiając sylwetkę księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. I on miał rację i ci, którzy postawili na Napoleona mieli rację, bo tylko obstawiając oba te wielkie, najsilniejsze konie, powiedziałbym, europejskiej polityki i geopolityki początku XIX wieku, można było coś osiągnąć dla Polski, bo przecież nikt z góry nie mógł przewidzieć, który z tych koni dojedzie jako zwycięzca do tego wyścigu Rydwanów w tak burzliwej historii początku wieku XIX. A obstawianie Rosji cara Aleksandra I wydawało się na początku wieku XIX na pewno nie mniej uzasadnione niż obstawianie Napoleona. Powody do nadziei na Aleksandra I budowały przecież jego konkretne decyzje przynoszące bardzo wiele w owym czasie Polakom. Decyzje o utworzeniu Wileńskiego Okręgu Szkolnego polinizującego de facto i podnoszącego na wyższy poziom system edukacji w całym zaborze rosyjskim, pół miliona kilometrów kwadratowych. Utworzenie Uniwersytetu Wileńskiego, czy w pewnym sensie jego reorganizacja, no bo oczywiście Uniwersytet utworzył Stefan Batory, ale największego blasku nabrał jako Polski Uniwersytet właśnie dzięki decyzji Aleksandra I, a pod opieką kuratora, którym został mianowany książę Adam Jerzy Czartoryski. No stąd wyjdzie przecież Mickiewicz, stąd wyjdzie Słowacki, to już oczywiście pośrednio, bo ten będzie studentem Uniwersytetu Warszawskiego, też zresztą powstałego dzięki Aleksandrowi, noszący pierwotnie ten uniwersytet, mam na myśli Uniwersytet Warszawski, imię Aleksandra. Już choćby wyliczenie tych zrealizowanych inicjatyw wskazuje na to, że był sens, że warto było obstawiać Rosję, Naturalnie te inicjatywy nie zostałyby zrealizowane, gdyby nie to, że właśnie z drugiej strony groziło wykorzystanie sprawy polskiej lub postawienie sprawy polskiej przez Napoleona. To właśnie to wzajemne, powiedziałbym, szachowanie dwóch geopolitycznych orientacji, tej na Napoleona i tej na najpotężniejszego z zaborców, czyli na Rosję, Aleksandra I, sprawiło rodzaj aukcji sprawy polskiej. Kto da więcej? Napoleon da więcej, czy Aleksander da więcej w sprawie polskiej? I z tej aukcji powstanie najpierw Księstwo Warszawskie, które zbuduje Napoleon, a potem po klęsce Napoleona powstanie Królestwo Polskie. To prawda związane z Imperium Rosyjskim, ale jednak w dużym stopniu autonomiczne, cieszące się rozwojem swoich instytucji kulturalnych, samorządowych, naukowych, przemysłowych, co pozwoli Polsce przetrwać wiek XIX w o wiele lepszej kondycji niż bez tego właśnie tworu politycznego, który powstał z inicjatywy Aleksandra I i księcia Adama Jerzego Czartoryskiego.